Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, jak się macie, co porabiacie? Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku, już po świętach. Mam nadzieję, że odpoczęliście trochę i że chętnie posłuchacie czegoś nowego po polsku. Skoro słuchacie mojego podcastu, to znaczy, że wiecie jak go znaleźć. Ale ostatnio dodałem nową możliwość. Jeśli macie telefon, a na pewno macie tak zwany smartfon, to możecie dodać moją playlistę właśnie do telefonu. Od niedawna jest to możliwe na Stitcherze. Stitcherze? Czy to tak powinienem powiedzieć? Stitcher. Chyba tak brzmi nazwa po angielsku tej aplikacji dopiero dwie playlisty. Dwie osoby mnie słuchają na Stitcherze. Stitcherze. <grym _> stitcherze. Ciężko mówić angielskie słowa po polsku. Nie wiadomo jak wymawiać po polsku czy po angielsku. Okej, okay, My mówimy Stitcher, ale to chyba powinniśmy powiedzieć Stitcher. Ostatnio opowiadałem wam o moich planach na Wielkanoc i wszystko Sprawdziło się idealnie. Jadłem pyszne zrazy u mamy. Było bardzo miło. Rozmawialiśmy cały dzień. Było naprawdę przyjemnie. Było super. A dzisiaj chcę opowiedzieć wam o małym miasteczku, które jest niedaleko Warszawy. To miasteczko nazywa się Kazimierz Dolny nad Wisłą. Kazi Kazimierz Dolny nad Wisłą Z Warszawy do Kazimierza Dolnego Jest około 150 km Czyli trzeba liczyć na to Przynajmniej dwie godziny Dwie godziny zajmie droga Z Warszawy do Kazimierza Dolnego Trzeba jechać na, na południowy wschód Warto wybrać się do Kazimierza Dolnego Bo to bardzo szczególne miasteczko to nie jest duże miasteczko, mieszka tam około 3000 osób, także jest to naprawdę małe miasteczko, ale bardzo stare. Jest to bardzo stare miasteczko, które polecam zobaczyć. Prawa miejskie Kazimierz Dolny dostał w połowie XIV wieku, ale już w XII wieku istniała tutaj osada. Legenda mówi, że miasto i zamek, który jest zbudowany w Kazimierzu Dolnym, zbudował Kazimierz Wielki. Pewnie dlatego to miasteczko nazywane jest Kazimierz. Dla odróżnienia od miejscowości, która dawniej była pod Krakowem, a teraz jest już w środku Krakowa, jest to dzielnica Krakowa, która również nazywa się Kazimierz i to miasto również nazywa się Kazimierz dla odróżnienia to nazywamy Kazimierz Dolny ponieważ jest w dolnym biegu Wisły Ok? Kraków jest w górnym biegu Wisły czyli wyżej a Kazimierz Dolny nad Wisłą jest w dolnym biegu Wisły oba miasteczka leżą nad Wisłą od XIV wieku rozpoczął się początek osadnictwa ludności żydowskiej, czyli ludność żydowska zaczęła osiedlać się w tym miasteczku i na przełomie XIX i XX wieku połowę ludności tego miasteczka to była ludność pochodzenia żydowskiego. Kazimierz Dolny rozwijał się dzięki handlowi, ponieważ miasteczko to leżało na szlaku handlowym z południa na północ Wisłą spławiane było zboże i dlatego w Kazimierzu możecie jeszcze do dzisiaj zobaczyć wielkie spichlerze spichlerze czyli miejsce gdzie przechowywało się zboże Teraz w tych spichlerzach, w niektórych są urządzone kawiarnie i hotele. Także można obejrzeć, jak to wszystko wygląda. W XV wieku było to dość bogate miasteczko. Jednak w XVI wieku Kazimierz dwukrotnie spłonął, spalił się. I trzeba było odbudować całe miasto. W XVII wieku cały Kazimierz odradza się w bardzo bogatym, świetnym kształcie. Dzięki handlowi, dzięki spływom zboża do Gdańska. Rody, które tam mieszkały, ludzie, którzy tam mieszkali, dorabiali się wielkich fortun, dużych pieniędzy. I wznoszone zostały tam w tym właśnie czasie piękne kamienice, które możecie obecnie zobaczyć. Szczytowy okres rozwoju, największy okres rozwoju przypada na XVI wiek i pierwszą połowę XVII wieku. Wtedy to Kazimierz był jednym z najważniejszych ośrodków handlu w Rzeczpospolitej. Jeden z najważniejszych ośrodków handlu zbożem. Już Wam mówiłem, że właśnie w Kazimierzu były ogromne spichlerze. Było tych spichlerzy około 60. Teraz jest już ich tylko kilka, ale nadal możecie zobaczyć, jak one wyglądały. Niestety w XVII wieku. Prowadziliśmy ze Szwecją wojnę, i miasto właśnie wtedy zajęli Szwedzi. Oczywiście miasto zostało ograbione, zostało podpalone, zamek został zniszczony przez Szwedów, i od tej pory, niestety, ale Kazimierz już nigdy nie był tak świetny jak kiedyś. Nigdy nie odzyskał już swojej pozycji. Później oczywiście nastąpiły rozbiory Polski i Kazimierz został odcięty od Gdańska. Droga Rzeczna na Wiśle połączenie z Gdańskiem zostało przerwane i oczywiście handel nie był już prowadzony tak jak kiedyś, w związku z czym miasto podupadło. Nastąpił upadek miasta Kazimierz. Później oczywiście były powstania listopadowe i styczniowe, prześladowania mieszkańców i tak dalej. W końcu Kazimierz utracił prawa miejskie, które dopiero zostały przywrócone w 20, na początku XX wieku. Jednak miasto Kazimierz jest tak pięknie położone nad Wisłą w pięknej okolicy, że na początku XX wieku miasto to staje się ulubionym miejscem dla profesorów, dla artystów, dla ludzi związanych ze sztuką. I do tej pory przyjeżdżają tam bardzo chętnie pisarze, aktorzy, ludzie ze świata kultury i sztuki. Tak jak już wam mówiłem, na początku XX wieku, przed II wojną światową, co drugi mieszkaniec Kazimierza był pochodzenia żydowskiego. To niestety skończyło się w czasie II wojny światowej. Oczywiście hitlerowcy zabili lub wysiedlili wszystkich Żydów z miasteczka. Miasteczko zostało bardzo zniszczone. Niemcy w Kazimierzu zorganizowali getto, do którego przeniesiono wszystkich Żydów. Przed wojną Żydzi zamieszkiwali głównie Mały Rynek, ale ich domy można również było znaleźć przy wielu Uliczkach niedaleko rynku. Głównie zajmowali się handlem i rzemiosłem, ale również byli przewoźnikami przez Wisłę. W Kazimierzu nie ma mostu, więc trzeba było na łodziach przepływać na drugą stronę, stronę Wisły albo na tratwie. Ludzie przewozili swoje wozy na łodziach na tratwach i tym właśnie zajmowali się ludzie mieszkający w Kazimierzu Dolnym obecnie miasteczko zostało odbudowane i zrekonstruowane zostały wszystkie cenne zabytki obecnie są prowadzone prace nad rekonstrukcją Zamku, który został już wcześniej, właśnie podczas potopu szwedzkiego, kompletnie zniszczony została tylko wieża zamkowa. Dzisiaj Kazimierz uznawany jest za perłę architektury, za miasto bardzo cenne, bardzo ważne. I jest to, tak jak mówiłem, miasto ulubione przez artystów jest to ośrodek kultury, bardzo ważne dla polskiej kultury miasteczko. Właśnie w Kazimierzu Dolnym co roku odbywa się festiwal filmowy. Festiwal filmowy z reguły odbywa się w sierpniu, w tym roku będzie również w sierpniu i w czasie festiwalu. Jest tu mnóstwo pokazów przedpremierowych, przyjeżdża bardzo dużo znanych polskich aktorów, jest mnóstwo turystów i jest wspaniała atmosfera. Polecam Wam przyjechać tu w czasie festiwalu. Miasteczko ma bardzo gęstą zabudowę. Stare uliczki są bardzo wąskie, często Stare domy są, były drewniane. Oprócz mieszkań, oprócz domów istniały tu liczne obiekty związane z religią żydowską. Między innymi synagoga, mykwa, dom modlitewny, dwór cadyka i dwa cmentarze. Żydzi i Polacy mieszkali w tym mieście bez konfliktów, bez nienawiści, bez problemów. Było to bardzo ciekawe miejsce, gdzie mieszkali katolicy i Żydzi obok siebie. Jeżeli będziecie w Kazimierzu w sobotę, to koniecznie musicie wybrać się do knajpy u fryzjera. Knajpa to inaczej mówiąc restauracja. Knajpa. To potoczna nazwa restauracji i tak właśnie nazywa się knajpa u fryzjera. W tej knajpie u fryzjera w soboty organizowane są koncerty muzyki klezmerskiej. Jeśli będziecie mieli okazję, to koniecznie pójdźcie zjeść coś do knajpy u fryzjera i posłuchajcie tam koncertu muzyki klezmerskiej. Muzyki klezmerskiej, czyli muzyki żydowskiej. Kiedy będziecie już w Kazimierzu, koniecznie musicie obejrzeć rynek, wokół którego zbudowane są stare kamienice. Tak wyglądał ten rynek w XVI-XVII wieku, kiedy Kazimierz miał swoje złote lata. Koniecznie musicie również wejść na górę zamkową. To nie jest wielka góra, każdy może tam wejść, a na tej górze są ruiny zamku. Z góry zamkowej jest wspaniały widok na całą okolicę. Widać wijącą się Wisłę, widać w dole Kazimierz Dolny. Naprawdę warto tam wejść i zobaczyć. Jak to wspaniale wygląda. Cała okolica jest pagórkowata. Nie jest tam tak równo jak na przykład w Warszawie. Tylko są takie małe górki i wąwozy. Wąwozy to w ogóle specjalność Kazimierza. Warto wybrać się do wąwozów, które są wokół Kazimierza i warto tam pospacerować. To bardzo przyjemne miejsce. Nie ma tam aż tyle ludzi, ile spotkacie w Kazimierzu. Kazimierz to bardzo chętnie odwiedzane miasteczko. Musicie wiedzieć, że na pewno spotkacie tam bardzo dużo turystów i bardzo dużo ludzi w knajpach, w restauracjach. Jest naprawdę tłoczno. Kiedy zejdziecie z góry z powrotem na dół do Kazimierza polecam przejść się na spacer nad Wisłą. Nad Wisłą zbudowana jest promenada, czyli taki bardzo długi chodnik i można spacerować wzdłuż Wisły, obejrzeć jak ładnie wygląda miasteczko od strony Wisły. A gdy będziecie już nad Wisłą, to możecie przepłynąć promem z Kazimierza Dolnego do Janowca Janowiec to miasteczko, które jest po drugiej stronie Wisły W Kazimierzu nie ma mostu Więc żeby dostać się na drugą stronę Wisły Trzeba przepłynąć promem W Janowcu również możecie obejrzeć ruiny Starego Zamku Zamek w Janowcu jest o wiele większy niż ten, który był w Kazimierzu Dolnym Zatem jeżeli chcecie obejrzeć te ruiny, chcecie zobaczyć ten zamek To polecam wam, wybierzcie się promem do Janowca Z Janowca można popatrzeć w stronę Kazimierza I jest z tamtego miejsca piękny widok właśnie na Kazimierz w Kazimierzu jest jeszcze druga góra. Oprócz góry zamkowej jest góra Trzech Krzyży, która również jest bardzo blisko samego miasteczka. Góra Trzech Krzyży, ponieważ na szczycie znajdują się trzy duże krzyże. Warto wejść na tą górę, ponieważ widok z tej góry, według niektórych jest jeszcze piękniejszy, niż widok z góry zamkowej. Polecam wam bardzo serdecznie. Wejdźcie na górę Trzech Krzyży. Wieczorem, kiedy będziecie już zmęczeni, będziecie chcieli coś zjeść, to tak jak już mówiłem, polecam wam knajpę u fryzjera, polecam wam herbaciarnię u Dziwisza, wspaniały wystrój wnętrz, stare meble, muzyka, Kot na piecu, niesamowity nastrój, naprawdę warto pójść tam, napić się pysznej herbaty, wiele herbat do wyboru w herbaciarni u Dziwisza. Polecam wam pójść tam, polecam wam pójść do knajp żydowskich, spróbować tradycyjnej żydowskiej kuchni, spróbować gęsi po żydowsku spróbować pierogów i innych pyszności w knajpie u fryzjera. Oczywiście będąc w Kazimierzu Dolnym, będziecie już bardzo blisko Lublina. Warto zobaczyć Lublin, zamek w Lublinie, ale o Lublinie opowiem wam może innym razem. Dziś tym razem zajmę się tylko Kazimierzem Dolnym. Zapomniałem wam powiedzieć, o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Zapomniałem opowiedzieć wam pewnej legendy, która wiąże się z tym miejscem. Ale na szczęście przypomniało mi się o tym i za moment opowiem wam tę legendę. Otóż legenda mówi o wielkiej miłości polskiego króla Kazimierza Wielkiego do Żydówki. Esterki. Ponoć król zakochał się w esterce I w prezencie zbudował dla niej zamek w sąsiedniej Bochotnicy Bochotnica to miejscowość niedaleko Kazimierza Dolnego Byłem tam i pamiętam, że ruiny tego zamku są bardzo zniszczone Jest dosłownie tylko kilka kamieni ale faktycznie są tam ruiny zamku i ten zamek Kazimierz Wielki zbudował dla swojej kochanki, dla Esterki. Ponoć było zbudowane przejście między oboma zamkami, między zamkiem w Bochotnicy i zamkiem w Kazimierzu. Można było przejść tymi podziemiami z jednego zamku do drugiego Czy to prawda? Nikt tak naprawdę nie wie Nigdy nie odkryto żadnego ukrytego przejścia między tymi zamkami Właśnie w ten weekend wybieram się z moją żodą, z moją córką Na krótką wycieczkę do Kazimierza nad Wisłą i mam nadzieję, że to będzie wspaniały czas. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, że będzie przyjemnie, że będzie słonecznie, że nie będzie padał deszcz. Jest wiosna, więc z pogodą bywa różnie. Jednego dnia może być słonecznie, a drugiego dnia może być deszczowo. Ale mam nadzieję, że wszystko się uda i że będziemy mogli pochodzić sobie po rynku i pochodzić po okolicach Kazimierza, po właśnie tych lesowych wąwozach. Polecam was, wam, jeśli będziecie w Kazimierzu i będziecie mieli trochę czasu, wybierzcie się do tych wąwozów. To naprawdę bardzo piękne miejsce. Zawsze kiedy jestem w tych wąwozach, kiedy spaceruję tam, przypomina mi się film Władca Pierścieni, ponieważ zupełnie atmosfera tam jest jak z tego filmu, paprocie, krzaki, jagód, piękna zieleń i właśnie te wąwozy, korzenie, które wiją się gdzieś na ścianach wąwozu, to wszystko Wygląda jak plenery filmowe z Władcy Pierścieni Myślę, że uda mi się zrobić krótki filmik I w przyszłym tygodniu zamieszczę go Pod tym podcastem To będziecie mogli zobaczyć jak to wygląda Przynajmniej na filmiku Jeśli nie będziecie mieli okazji Przyjechać do Polski Do Kazimierza Dolnego nad Wisłą Moi drodzy, to chyba już wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie do słuchania następnych podcastów. Zapraszam Was na moją stronę na Facebooku. Jest już prawie tysiąc osób, które lubi mnie na Facebooku. Brakuje jeszcze dwóch osób. Być może w momencie, kiedy będziecie słuchać tego podcastu, będzie już tysiąc osób, które lubi moje podcasty, które lubi moją stronę. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Cieszę się, że podobają wam się moje podcasty, że podoba wam się to, co robię, a najważniejsze, że mogę pomagać wam w nauce języka polskiego. Jest coraz więcej osób, które chętnie słucha stu historyjek po polsku. Piszecie do mnie Listy Dziękuję wam bardzo serdecznie. Piszecie, że podobają wam się historyjki, że dużo się z nich uczycie, że mówicie coraz lepiej po polsku. Przysyłajcie swoje nagrania. Ja chętnie opublikuję je. Chętnie wszyscy usłyszą, jak mówicie po polsku. Wszyscy są ciekawi, jak idzie innym, jak inni uczą się, jak mówią po polsku. To bardzo mobilizuje do nauki, to bardzo zachęca do nauki. Zachęcam Was, Przysyłajcie swoje nagrania i słuchajcie podcastów, słuchajcie historyjek. Nie zapominajcie o języku polskim. Dziękuję Wam bardzo serdecznie również za pomoc przy wpisywaniu podcastów. Wpisujecie bardzo szybko. Ja nawet nie nadążam sprawdzać, przez kilka dni tekst niesprawdzony jest w internecie, ale jak tylko mam czas to oczywiście czytam to co wpisaliście i poprawiam ewentualne błędy. Ten podcast również pozostawiam wam. Jeśli macie chęć, jeśli macie czas, wpisujcie chociaż po troszku, po 5 minut, po 3 minuty. To bardzo dobra metoda nauki. Takie dyktando to świetna metoda polecam bardzo serdecznie okej okay, to już naprawdę koniec dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i zapraszam na następny podcast po polsku cześć trzymajcie się do następnego razu pa, pa. to był podcast real polish Kto więcej informacji zapraszam na realpolish .pl.